Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast Dawno nie opowiadałem, co dzieje się aktualnie w Polsce A tym razem jest ku temu szczególna okazja W ostatnią niedzielę, czyli w tę niedzielę, która właśnie była Odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Jest to organizacja charytatywna, której celem jest pomoc w ratowaniu życia i zdrowia chorych osób, a w szczególności dzieci. Zacznę może od wyjaśnienia, co znaczy sama nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bo może to być dla niektórych trudne. Orkiestra to inaczej mówiąc duży zespół muzyczny. Na przykład w filharmonii jest orkiestra symfoniczna. Zatem wielka orkiestra to inaczej mówiąc ogromny zespół muzyczny. Jasne? Teraz jaka to jest orkiestra? Świątecznej pomocy, czyli pomocy, która jest świąteczna, odbywa się, dzieje się w święto. Ta organizacja charytatywna charytatywna, czyli niosąca bezinteresowną pomoc. Pomoc, za którą nie trzeba płacić. To znaczy słowo charytatywny. Więc ta organizacja powstała 21 lat temu. Powstała w 1993 roku. Jednym z założycieli, czyli osób, które powołały tę organizację do życia, jest pan Jerzy Owsiak. Jerzy Owsiak jest teraz, można tak powiedzieć, twarzą tej Organizacji Osobą, którą zawsze widzimy Gdy mówimy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jesteście pewnie ciekawi Jak działa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W jaki sposób zbiera pieniądze O tym powiem za chwilę Zanim o tym powiem To muszę powiedzieć na co Przeznaczone są te pieniądze, na co wydawane są pieniądze zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak jak mówiłem, zebrane pieniądze są przeznaczone na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Z góry ustalone cele. Czyli rzeczy, które wcześniej są już ustalone Wymyślone Jeśli mówimy, że coś jest już z góry ustalone To znaczy, że wcześniej, przedtem Już myśleliśmy o tym I ustaliliśmy, określiliśmy Co będziemy robić Na przykład, jeśli Ania z góry ustali, że na obiad jest zupa pomidorowa, to tak będzie Ja mogę powiedzieć, ale ja wolę zupę ogórkową A Ania odpowie, niestety jest z góry ustalone, że będzie zupa pomidorowa Zatem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustala z góry, jaki będzie cel na które przeznaczone są pieniądze w danym roku. Pieniądze trafiają potem do szpitali, do klinik i za nie, za te pieniądze kupowane są specjalistyczne, drogie sprzęty medyczne. Sprzęty medyczne czyli urządzenia medyczne różne aparaty sztuczne serca, nerki itd. Za zebrane pieniądze kupuje się tę drogą aparaturę medyczną Dobrze, wiemy już na co przeznaczone są pieniądze Teraz opowiem wam jak zbierane są pieniądze W jaki sposób Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze Każdego roku już od 22 lat organizowany jest tak zwany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W tym dniu odbywają się koncerty Dlatego w nazwie jest słowo orkiestra I pieniądze zebrane podczas koncertów są właśnie przekazywane na cele charytatywne Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się zawsze na początku roku W pierwszą albo drugą niedzielę stycznia Oprócz koncertów w całej Polsce odbywa się kwesta Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kwesta Co to jest kwesta? Kwesta to po prostu zbieranie datków pieniężnych. Młodzież chodzi po mieście z puszkami i zbiera pieniądze. Każdy, kto wrzuci pieniądze do puszki, dostaje czerwone serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeśli będziecie w tym czasie w Polsce, to zobaczycie, że wiele osób ma przyczepione do płaszcza, do ubrania czerwone serduszko To niesamowite, jak chętnie ludzie wrzucają pieniądze do puszek I jak wielu ludzi później chodzi z przyczepionymi czerwonymi serduszkami Takie serduszko przyczepione jest również później do sprzętu, do aparatu w szpitalu do tego aparatu, który był kupiony za pieniądze Zebrane właśnie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Posłuchajcie teraz o wolontariuszu, który stał się w tym roku Najbardziej znany i najbardziej podziwiany Kiedy usłyszałem tę historię, to aż łzy popłynęły mi z oczu Dziesięcioletni Łukasz Łukasz jest od urodzenia chory Jest nieuleczalnie chory Nieuleczalnie chory, czyli według lekarzy nie może wyzdrowieć Lekarze mówią, że Łukasz nigdy nie będzie zdrowy Dla mnie nie ma już ratunku, więc chciałbym pomagać innym Powiedział Łukasz Przez dwie godziny zbierał pieniądze dla innych dzieci Łukasz jest niesamowitym młodym człowiekiem Już w zeszłym roku był pierwszy raz wolontariuszem Choć jest tak poważnie chory, pomaga innym Posłuchajcie, co powiedział Łukasz podczas wywiadu Zadowolony że jesteś, że kolejny rok udało Ci się spełnić Twoje marzenie? Bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że znowu mogę chodzić z puszką. A dlaczego to robisz? Yy, bo twierdzę, że dla mnie już nie ma ratunku, więc chciałbym pomagać tym innym, dla których jeszcze jest nadzieja. Niestety, nie wszyscy ludzie popierają to, co robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Są ludzie, którzy mówią, że to, co robi Jerzy Owsiak jest złe. Że Jerzy Owsiak kradnie pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy To oczywiście bzdura Posłuchajcie fragmentu konferencji prasowej Posłuchajcie co mówi Jerzy Owsiak To będzie trudne do zrozumienia Ale później postaram się wam to wyjaśnić Nie martwcie się, bo tekst znajdziecie na mojej stronie czy są jakieś pytania? Proszę. Monika Piwowar, Wiadomość, za zapolska. Panie Jurku, jak pan skomentuje słowa posłanki Pawłowicz, która mówi, że robi pan pranie mózgu i dzisiaj powiedziała, że... Kogo? Posłanki Pawłowicz. Kto to jest? Posłanka PiSu. Pawła. Nie znam, przepraszam. Wiedziała, że robi pan pranie mówić. Dobrze, okej. Okay. Czy, okay. Czy są jakieś nie, inne pytania? Czy są jakieś inne pytania? Nie znam osoby, nie znam osoby, nie wiem co powiedzieć. No to powiedziała, to pytanie. powiedziała. Proszę Państwa, ten naród liczy 40 milionów ludzi. Czy mam komentować wszystkich? Nie znam tej pani, nie mam pojęcia, co ona zrobiła. Jeżeli ktoś coś zrobił i go znam, to wtedy komentuję. To jest Łukasz. Łukasz, będziemy u ciebie jutro. Łukasz ma 10 lat, umiera, umrze, ponieważ jest nieuleczalnie chory. Drugi raz zbierał dla nas pieniądze. Łukasz, będziemy u Ciebie jutro. Jesteś w porządku, gość. Jesteś naprawdę człowiek, którego chcę przytulić do serca. Jesteś człowiek, dla którego mam ogromny szacunek, a nie dla Pani, o której... Jak Pani się nazywa ta, która powiedziała? O właśnie, Łukasz, Ty jesteś ktoś i u Ciebie będę jutro. Są jeszcze jakieś pytania? Może skomentuj pan te doniesienia niektórych portali, które sugerują, że sugerują wam nieuczciwość w okay. poszanowaniu pieniędzy. Proszę państwa, gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? Gdzie jest ten słoik? Gdzie jest ten słoik, w chowam pieniądze? Gdzie jest ten słoik? Cholera, gdzie jest ten słoik, w chowam pieniądze? może tutaj? Może tutaj, Może tutaj? Ludzie zwariowaliście! Się. Zwariowaliście! Się. się. Polska, oszaliliście! Nie dość, że tracimy marki, straciliśmy solidarność. Ludzie na świecie myślą, że to wszystko się zabrało w Berlinie. Chcecie mówić, że my chowamy pieniądze? Pokrzaniło was? Gdzie? Powiedzcie gdzie? Chowam te pieniądze. Jurek gdzie je mam? Zróbcie coś dla innych, a wtedy macie możliwość mówienia o tym, co może zrobić inna osoba. My to robimy. Sobie jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Następnego dnia pod domem Łukasza odbył się koncert dla niego Przyjechały gwiazdy polskiej muzyki i odbył się koncert To była niesamowita sprawa Łukasz był na scenie i razem z zespołami śpiewał Możecie zobaczyć fragment na filmiku YouTube Zbieranie pieniędzy Czyli kwestowanie Nie jest łatwą rzeczą Trzeba cały dzień chodzić Po mieście Zbierać pieniądze I rozdawać serduszka Zwróćcie uwagę Że to dzieje się zimą w tym roku zima jest lekka, czyli ciepła Nie ma mrozu, nie ma śniegu Ale właśnie w niedzielę padał deszcz i był nieprzyjemny wiatr Było dość zimno Pamiętam jednak, jak w zeszłym roku moja córka zbierała pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy I wtedy był bardzo duży mróz może nie aż tak wielki jak ostatnio w Stanach czy Kanadzie, ale było wtedy minus 15 stopni. Przy okazji chciałem zapytać, czy mrozy już zelżały w Ameryce, czy jest już trochę cieplej? Jak dawaliście sobie radę? Słyszałem, że było nawet minus 40 stopni. To coś strasznego. Jak wtedy toczy się życie? Musi być naprawdę trudno. W Polsce było dużo cieplej, ale ten deszcz i wiatr trochę zniechęcił ludzi do chodzenia po mieście. Jest to czas wyprzedaży i wiele osób chodzi wtedy do sklepów szukać okazji, szukać tańszych rzeczy. Dlatego właśnie w dużych sklepach Młodzież chętnie kwestuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zatem wiemy już, że przez cały dzień zbierane są pieniądze. A na koniec dnia odbywają się koncerty i o godzinie 20:00 pokazy sztucznych ogni. Te pokazy sztucznych ogni, czyli fajerwerków, nazywane są... Wysyłaniem światełka do nieba. Oczywiście przez cały dzień w telewizji podawane są informacje na temat finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wieczorem pokazywane jest studio finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co jeszcze muszę Wam powiedzieć? Oprócz kwestowania pieniądze zbiera się jeszcze w inny sposób Organizowane są licytacje złotych serduszek A także licytacje rzeczy przekazanych przez znane gwiazdy Znane osoby z telewizji, aktorzy, piosenkarze, sportowcy Przekazują swoje rzeczy na licytację Przynoszą koszulki, płyty, buty, różne przedmioty, które są cenne dla ich fanów. Kto zapłaci więcej, ten otrzyma rzecz, która kiedyś należała do gwiazdy. Wszystkie rzeczy są licytowane. Odbywa się aukcja. Zadawane jest pytanie, kto da więcej? Ten, kto da więcej, ten wygrywa licytację i kupuje przedmiot. A pieniądze oczywiście trafiają na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteście pewnie ciekawi, ile pieniędzy zebranych jest podczas jednego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas pierwszego finału w 1993 roku Zebrano około 1,5 miliona dolarów i 2,5 miliona złotych W zeszłym roku to było już 16,5 miliona dolarów i ponad 50 milionów złotych Co roku jest zbieranych coraz więcej pieniędzy Coraz więcej sprzętu można kupić za pieniądze zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez te wszystkie lata zebrano ponad 170 milionów dolarów i ponad 500 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze ile pieniędzy zebrano w tym roku, ponieważ pieniądze są jeszcze liczone i trwają jeszcze licytacje. Dopiero w lutym będą ogłoszone ostateczne sumy. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie działa tylko w Polsce. W dużych skupiskach Polonii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii, wszędzie tam, gdzie jest dużo polskich rodzin, rodzin polskiego pochodzenia, tam również organizowany jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tam też o godzinie 20.00 jest światełko do nieba Jest pokaz sztucznych ogni Tak jak mówiłem Wielka Orkiestra działa już ponad 20 lat I coroczny finał stał się już częścią polskiej kultury W ten dzień organizowane są hepeningi, koncerty, festiwale Na które zapraszane są gwiazdy muzyki pop, gwiazdy rocka które najczęściej grają za darmo. Co roku ponad 100 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku część pieniędzy przeznaczona będzie na sprzęt dla chorych dzieci, a druga część przeznaczona będzie na pomoc osobom starszym. W tym roku, zresztą tak jak zwykle, wszystko wspaniale się udało. Znowu zebrane zostały pieniądze na sprzęt medyczny. Znowu Polacy pokazali, że potrafią się jednoczyć, że potrafią sobie pomagać. Oczywiście były różne oskarżenia, ale tak się zdarza. Jeśli ktoś robi coś dobrego, to wielu ludzi jest zazdrosnych. Jednak wydaje mi się, że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy To coś szczególnego Coś, co odbywa się tylko w Polsce Coś, co warto przeżyć, warto zobaczyć Na mojej stronie możecie zobaczyć Jak wygląda czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zapraszam bardzo serdecznie na moją stronę Zapraszam bardzo serdecznie na następne podcasty i żegnam się z Wami. Tym razem, tak jak zwykle, żegna się Jerzy Owsiak. Siema! I koniec programu! Do widzenia! Ale się, ale się dzieje, Siema! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl. We'll